Cena druga. Też same dulska. Dulska. Blada w szlafroku, głowa związana. Co się tu dzieje? Wy tutaj, nie ma pensji? Nie ma nas co odprowadzić? Ja pójdę. Ty odprowadzę z panienki. No, no. Idźcie się ubierać. Ale z pensji nici, mamciu? Naturalnie. Wszystko tak i to przez. Mela całuje matkę w rękę. Czego chcesz? – Mam ci złota, daruj im, nie gniewaj się, już ona ci całe życie… – Proszę się do tego nie mieszać! – Mela odchodzi do swego pokoju ze spuszczoną głową. – Do Hanki. – Ty idź do pokoiku, gdzie się składa brudną bieliznę. Tam siedź i nie ruszaj się, aż cię zawołam. – A z kucharką ani słowa, ani z nikim, rozumiesz? Twoja matka chrzestna, ta, ta drachowa, co prała dwa razy, zawsze mieszka na Świętego Józefa? – Tak, proszę, wielmożnej pani. – Dobrze, a teraz idź. – Hanka odchodzi do sypialni małżeńskiej, do Hesi. – Posłałaś list do ciotki? – Posłałam i powiedziałam, żeby stróż prosił, że mamcia prosi, żeby ciocia zaraz przyszła. Dulska siada zgnębiona. – Proszę mamci, może prochy pościerać? Dulska robi gest, że jej wszystko jedno. Chwila milczenia. – Proszę mamci, czy Zbyszko naprawdę się z tym czymś ożeni? – Daj mi spokój. Ja też myślałam, że to niemożliwe, choćby ze względu na nas. Czy kto porządny później starałby się o mnie albo o Melę? Daj ty mi spokój! Zresztą Mela to mniejsza, bo ona i tak idzie na starą pannę, ale ja? A ja ci mówię, daj ty mi spokój, bo się na tobie skrupi! Tylko proszę, mamy, ja nie rozumiem, jak mamcia tego nie widziała. Ja to już od dawna wypenetrowałam. Ja...